O Olenie kochającej złoto. Baśń z Uralu. W pewnej wsi mieszkała piękna, ale bardzo chciwa i wyniosła dziewczyna. Miała na imię Olena. Wielu młodzieńców starało się o jej względy, ale ona odrzucała ich zaloty. Żaden kandydat nie był dla niej odpowiedni. Jeden był za niski, drugi za wysoki, trzeci za gruby. Ale co najważniejsze, wszyscy byli zbyt biedni. A wszystko z powodu pewnego snu. Śniło jej się bowiem, że przed dom zajechały trzy karety. Pierwsza była cała z miedzi. Wysiadł z niej piękny królewicz i podarował jej pierścień z czerwonym kamieniem. Z drugiej karety, całej ze srebra, wysiadł młodzieniec jeszcze piękniejszy od poprzedniego i wręczył jej złotą przepaskę. Trzecia kareta była cała ze złota, a blask, jaki bił od jej właściciela, przewyższał wspaniałością dwóch poprzednich. Młodzieniec dał olenie suknię ze szczerego złota. Matka dziewczyny... Stara wdowa ze smutkiem patrzyła, jak ta odrzucała kandydatów na męża, bo wciąż czekała, aż spełni się jej sen i przyjedzie po nią prawdziwy królewicz. Za każdym razem, kiedy słyszała, jak Olena wzdycha, śniło mi się, matko, że przyjechał po mnie królewicz. Płakała i wołała, Oleno, kiedy się skończą te twoje nieszczęsne sny? Pewnego dnia, w samo południe? Stało się jednak coś niezwykłego. Przed dom wdowy zajechały trzy karety. Miedziana, srebrna i złota. Każda zaprzężona była w cudne konie. Dwa miedziane, cztery srebrne i osiem złotych. Z dwóch pierwszych wyskoczyli pięknie i bogato odziani słudzy, a ze złotej, najpiękniejszy królewicz, jakiego Olena mogła sobie wymarzyć. Dziewczyna była zachwycona orszakiem i tym, co ją spotkało. Kiedy młodzieniec wszedł do skromnej chaty i poprosił o jej rękę, rzuciła mu się na szyję. Wtedy włożył jej na palec pierścionek z czerwonym kamieniem na czoło opaskę ze szczerego złota, a jego słudzy wnieśli do chaty skrzynie pełne złotych sukien. Nie czekając na zgodę matki, odjechali razem bez słowa. Mijali różne krainy, aż wreszcie dotarli pod wielką górę. Królewicz uderzył w nią laską i wtedy ściany się rozstąpiły. Przez chwilę otaczał ich niesamowity mrok i głucha cisza. Słychać było tylko stukot kopyt, miedzianych, srebrnych i złotych koni. Po chwili zbiegły się ze wszystkich stron krasnoludki z pochodniami i wołały – Witaj, panie, nasz władco metali! – Witajcie – odpowiadał królewicz i pozdrawiał poddanych. Droga oświetlona pochodniami krasnoludków była już całkiem jasna i Olena mogła przyjrzeć się tej dziwnej krainie, która mieściła się pod ziemią. Stały tu miedziane domy i rosły srebrne drzewa. Na szczycie wysokiej góry znajdował się olbrzymi pałac ze szczerego złota wysadzany drogimi kamieniami. Tuż przed nim zatrzymały się trzy karety i królewicz wprowadził Olenę do środka. Szli długimi, lśniącymi od złota korytarzami. Mijali komnaty pełne najpiękniejszych sukien i klejnotów. Wszystko to należy do ciebie, powiedział młodzieniec. Jesteś władczynią mojego królestwa. Olena przechadzała się po pałacu, podziwiała blask diamentów, siadała na złotych krzesłach i przymierzała piękne stroje. Wciąż nie mogła uwierzyć w swoje szczęście. W końcu jednak poczuła głód. Gdy tylko wypowiedziała życzenie, królewicz poprowadził ją do sali z olbrzymim srebrnym stołem. Klasnął w ręce i przywołał służących. W jednej chwili pojawiły się krasnoludki z tacami pełnymi potraw z miedzi, srebra, ołowiu i złota. Wszyscy zebrani jedli z wielkim apetytem. Tylko Olena nie mogła nic przełknąć. Panie, daj mi chociaż kawałek chleba, poprosiła. Jej życzenie zostało natychmiast spełnione. W sali pojawiły się wielkie tace pełne chleba, tyle że bochenki były zrobione z miedzi, srebra, ołowiu i złota. Na ten widok dziewczyna zalała się łzami, a władca metali powiedział – Dlaczego płaczesz, Oleno? Przecież chciałaś mieć dużo złota i srebra. Twoje marzenie się spełniło. I tak toczyło się życie Oleny pośród największych bogactw. Trzy razy do roku mogła opuszczać podziemne królestwo, aby udać się między ludzi i prosić ich o łaskę i kawałek chleba.